Słyszysz? Tak słyszę. No więc oto twoja sekunda mojego głosu. Nie, Chodź. Ania. No, tak. Poczekaj, się to wypadisz, nie? Możesz powiedzieć jak się nazywasz. Nie. No więc jak się nazywasz? Bo to zapomnisz. Aniu, jak się nazywasz? No jakbym zapomniał, to przypomnij mi jak się nazywasz. Nie. Proszę. To zapytaj się mnie tak jak Juli. <laughs> Nie, ale nie, ja chcę inny podkład. Inny podkład? Tak, bo ja tego nie chciałam. Bardzo przepraszam. To no. jest zdecydowanie nie moja wina. O, aha? Ten podkład zdecydowanie nie pasuje do twojego flop <laughs> Bardzo śmieszne. Nie. Co tak strykasz.